Przyjemność być na stoisku firmy Krukowiak, która wykupiła firmę Pomału Brodnica, Pan Seweryn Borkowski ma przyjemność powiedzieć nam parę słów. Gdyby Pan tak dobrze powiedział, jak zaczynają się targi, jak Pan je widzi. To jest pierwszy dzień targów. Frekwencja jest dosyć duża. Trzeba przyznać, że naprawdę rolników. No, dopisali, Natomiast co do dalszych jakby perspektyw trudno jest ocenić bo jednak ten rynek francuski w ostatnich dwóch, trzech latach troszeczkę się załamywał, aczkolwiek dla nas to jest pozytywna informacja bo jeżeli francuscy rolnicy nie mają na tyle pieniążku, żeby kupować maszyny francuskie, to kupują troszeczkę tańsze właśnie nasze z Europy Wschodniej więc teoretycznie powinno dla nas być lepiej Będzie pan wszystkie dni na targach? Tak, przez wszystkie dni Mamy dosyć sporo klientów umówionych, takich, z którymi już współpracujemy, ale też liczymy, że kilku nowych powinno się pojawić. A jak Pan widzi perspektywę przyszłości tego sezonu Pana w ogóle w całej firmie? Za ostatni rok zanadowaliśmy wzrosy, jeżeli chodzi o eksport, więc y, uważam, że i w tym roku może nie jakiś tam super dwucyfrowy, ale jednocyfrowy wzrost na pewno osiągniemy. Dwucyfrowy raczej jest możliwy, ale na maszynach, powiedzmy tutaj z pomag. To jest bardziej prawdopodobne, że te maszyny uprały są w sumie łatwiejsze, więc mniej skomplikowane, nie wymagające tyle serwisowania, w związku z tym jest szansa, że a, że będą się sprzedawały lepiej. Pod kątem polskich rolników jesteśmy już obecni ponad 40 lat na rynku, więc chyba raczej rolnicy nas dobrze znają, postrzegają, mam nadzieję, mogę tylko zapewnić, że będziemy dokładali wszelkich starań, aby te produkty stawały się jeszcze lepsze i obsługa nasza serwisowa też była i jeszcze na wyższym poziomie